Zero zero księżyc nad bogudzicami 601 z niepustymi arteriami Powieki jak co rano mam podparte zapałkami Z tyłu jakiś typ negocjuje z kanarami Z przesiadkami znowu nie miałem wyboru. Brudna szyba kradnie światu, ostatek koloru Bez oporu, na ulicy ginę w tłumie Podążam do celu tak jak każdy kto coś umie I tak w sumie, momentami brak mi tchu A przekrwione oczy sygnalizują brak w niebo jak miał Edmund halej w głowie szalej, faktycznie tak to wygląda z tą różnicą, że nie dam za wygraną jak fronda, tak jak sonda eksploruję co nieznane, kilka odkryć, na me konto zapisane biegnę, i nie mogę się zatrzymać, biegnę, by życiu kroku dotrzymać biegnę, wiem, że muszę to wytrzymać, biegnę, żeby pozycję utrzymać biegnę, i nie mogę się zatrzymać, biegnę w życiu kroku dotrzymać biegnę Wiem, że muszę to wytrzymać Biegnę Żeby pozycję utrzymać Słońce skrywa się dostojnie za horyzontem miasta zegary tykają, dochodzi osiemnasta Czas powrotu nastał nieobecne twarze myślami daleko, opuszczają korytarze We wszechobecnym twarze Pojedyncze słowa Zupełnie bez kontekstu rejestruje moja głowa Ktoś pieniądze chowa drżącymi rękami Kątem oka filując ze szybkimi palcami, za swymi plecami jeszcze jakieś krzyki? Jeden bierze zamach, a drugi robi uniki. Nie czekam na wyniki, bo tabor nie poczeka. Czas nie stoi w miejscu, a droga jeszcze daleka. Minuta ucieka, co 60 sekund, a ja niespokojny jak negator w czarnym deku. Nie dam się człowieku, za zakrętem prosta. Cel w zasięgu ręki na no, problem z tyłu został. Biegnę i nie mogę się zatrzymać. Biegnę, by życiu kroku dotrzymać. Biegnę, wiem, że muszę to wytrzymać. Biegnę. Żeby pozycję utrzymać, biegnę. biegnę I nie mogę się zatrzymać, biegnę By W życiu kroku dotrzymać, biegnę Wiem, że muszę to wytrzymać, biegnę. biegnę Żeby pozycję utrzymać Tłumy szarych ludzi już w objęciach Morfeusza Kiedy swe emocje przekazuje moja dusza Wirus was się rusza, pod dyktando bitu Pod zalewa oczy, emocje są już u szczytu Sięgają zenitu, jak nieba winy I działają na mnie jak zastrzyka adrenaliny ma tak jak schodzącej lawiny. Ekstremalne wyczyny, dla mnie naturalne. Wybuchowy rap, jak materiały łatwo Niezniszczalne, zupełnie tak jak te bola. W kręgu zainteresowań tylko główna rola. Nie oddaje bola, modyfikuję wpisy. Biegnę po Wiktorie, Duryń, wymyśliłem misy. Ujawniam kulisy, rzucam nowe światło. Podnoszę poprzeczkę, żeby nie było za łatwo. Nie mogę się zatrzymać, biegną ligne. By życiu kroku dotrzymać, biegnie. Wiem, że muszę to wytrzymać, biegnie ligne. Żeby pozycję utrzymać, biegnę I nie mogę się zatrzymać, biegnie ligne. By życiu kroku dotrzymać, biegnie. Wiem, że muszę to wytrzymać, biegnie ligne. Żeby pozycję utrzymać, biegnie. I nie mogę się zatrzymać, biegnie ligne. By życiu kroku dotrzymać, biegnie. Wiem, że muszę to wytrzymać, biegnę ligne. Żeby pozycję. By się zatrzymać, biegnę ignę, by życiu kroku dotrzymać, biegnę. Wiem, że muszę to wytrzymać, biegnę żeby pozycję utrzymać.